Pod namiotem słowa. Janusz Andrzejczak jest autorem także tomiku, taki jeden. Wiersze, opowiadania, eseje i nieduże formy prozatorskie publikował w czasopismach literackich w prasie, prozą i wierszem opisuje to, co mieści się w tradycyjnym odczuciu piękna i dobra. Z tomu łagodnia ciche. Tak było nam cicho, tak dobrze, gdzie rosły dąb, sosna i modrzew. Ta droga, co w tej z powrotem, Co róż była cieniem lub złotem, Lecz zanim coś było w pozłocie, Coś światło zmiękczyło. Był to cień. Przez liście igliwie, przez drzewa. Od góry i sprawa i z lewa, Przez skrzydła owadów, porosty, Bursztynowy naskórek sosny, Coś przenikało poprzez cienie, Słoneczne, złociste promienie, Na przemian cień, światło i półcień, Zielenie, fiolety i żółcień, Leżała na drodze drabina, a po niej ten czas się wspinał. Łagodność wspinała się wszelka po jej aksamitnych szczebelkach, więc droga po obu jej stronach, plamki światła jak winogrona, to tu, to tam całe ich kiście radosne prześwity przez liście.